Tak przysparzają często problemów w księgach Hioba, czy właśnie księga Kocheleta, Jak to właśnie zrozumieć ich, jak mówi Kochelet w pierwszym już na początku, coś przyjdzie człowiekowi z całego trudu, jaki sobie zadaje pod słońcem. I to jest, pamiętamy, jak mówiliśmy ostatnio, pokazywałem pewne czasowniki, słowa, które są nagromadzone, które pokazują pewien nastrój księgi i pewną właśnie problematykę też filozoficzną, czy religijną, czy też nawet i kulturalną. I my, czy na pierwszym spotkaniu mieliśmy to słowo, rzeczownik Hewel, Havelim, czyli to jest to coś ulotnego, coś przemijającego, hewel, hewel, przepraszam, Hewel. Ostatnio analizowaliśmy, też pokazywaliśmy czasownik, teraz Amal, ten amal, który oznaczał ciężko pracować, mozolić się, z trudem dawać sobie radę, wysilać się, można powiedzieć, harować, kłopotać się, trudzić, starać. I to słowo amal to hebrajskie, występuje często w tej księdze, nagromadzone jest. Bardzo właśnie ta księga jest tym słowem amal, tym trudem, wysiłkiem, staraniem się. Ona jest, tak można powiedzieć, mocno, zbudowana cała struktura tej księgi i to był ten też ważny czasownik Amal, obok Hewel. Inny, który taki był, chciałem zwrócić uwagę w tej księdze, który nam też jakoś ten nastrój księgi wprowadza, to był mieliśmy czasownik właśnie, to był rzeczownik i tron, który tłumaczyliśmy jako właśnie jakiś zysk, cóż z tego mamy, po co to i tron właśnie, też ten czasownik, cóż całego tego trudu, jak i z tego, jakie zyski ma człowiek z tego z całego wysiłku, który robi. Ten itron tron często się pojawia w tej księdze, wyznacza ten rytm księgi. I jeszcze był jeden, któryśmy, który wspominaliśmy, to był chyba, tutaj go mam zapisanego, to Reut, właśnie, Oreut. To był też taki właśnie pogoń, pożądanie właśnie. To był pogoń za wiatrem było, często właśnie Ruach. Reut, ruach, on takie właśnie ma e, takie wyrażenie, reut, ruach, czyli ten reut, to jest jakieś pewne pożądanie, człowiek coś chce osiągnąć, za czymś goni, a tu jest właśnie reut, ruach, pogoń za, tłumaczymy na język polski, pogoń za wiatrem, czyli takich było kilka tych e, słów, które są takie charakterystyczne dla księgi Koheleta, i by wydawać się mogło, że tak na no, tą księgę ustawiają, że ta księga jest w takim nastroju. Ale dzisiaj chciałbym zaproponować, jak tą księgę odczytać w takiej... Skupiłem się na strukturze tej księgi, ona ma pełną też strukturę. Nie tylko słowa wyznaczają, bo słowa na pewno, jak ktoś jakieś słowa używa, to można określić, czy jest bardziej radosny, pesymistyczny czy inny, jakich używa przymiotników czy czasowników, ale tutaj jest struktura księgi. I tak zasadniczo, jak tak porównywałem różne komentarze, czy tak trochę wczytywałem się w tą księgę, to tą księgę dzieli się na, tak bym powiedział, cztery, dwie, no może dwie główne części i ta każda część składa się z dwóch jeszcze, czyli takie dwie główne części i jeszcze podzielone na dwie. I na przykładu pierwsza ta część to jest rozdział od pierwszego do czwartego, do cztery, do końca, do dwanaście, to jest y, taka refleksja, zaraz pokażemy to wszystko, to jest, czyli pierwsze cztery rozdziały. Jakby tak powiedzieć, to jest refleksja, że kochelet mówi, że wszystko jest, takie słowo modne może być efemeryczne, czy przelotne, mówi, wszystko jest niepewne, niemiarodajne, niesolidne. Czyli jak czytamy te pierwsze cztery rozdziały, to taki, taki nastrój wpadamy, wszystko taki efemeryczny. Wszystko, wszystko gdzieś przelotne, niestałe, niemiarodajne, niesolidne, niepewne i taki można, można w takim, takim nastroju być. Ale potem on po tym takiej refleksji pokazującej przechodzi do piątego rozdziału i piąty, szósty, jeżeli będziemy w tej strukturze. Przepraszam, od tak, piąty rozdział, piąty i szósty do sześć dziewięć pokazuje właśnie etykę, taką. W jaki sposób z tą niepewnością sobie radzić. Jak wszystko takie jest niestałe, niepewne, to kochelet szybko właśnie w tej strukturze, jak będziemy czytali po tym, przejdziemy czwarty rozdział, taki troszeczkę patrzymy, a to wszystko tak, wszystko takie efemeryczne, ulotne, to przejdziemy do piątego, szóstego, to on powie, jak sobie z tym radzić, z tą ulotnością, jak to właśnie yy, do tego podejść, do tego zagadnienia świata, rzeczywistości. I to jest ta pierwsza część księgi, czyli on mówi na początku pewną taką tezę, pokazuje, bardzo dużo tych obrazów, kreśli i potem daje w jakiś sposób rozwiązanie też, piąty, szósty rozdział. I potem przechodzimy do drugiej części. Druga część się rozpoczyna od rozdziału, którzy wyznaczają właśnie od szóstego, dokładnie sześć i dziesiąty wiersz i aż do osiem, do sześć, dziesięć, do 8, 17. I podaje się, że to jest też refleksja, kolejna refleksja, że wszystko jest, mówi nieuchwytne znowu, nieosiągalne albo trudno osiągalne, nie dające się określić, trudno to zdefiniować, też jest taka zwodne, przelotne, wymijające jak odpowiedzi jakieś, wszystko znowu takie powadza takich angielskich, jak lat używają komentarze, to słowo e, e, elusive, ilusive, takie właśnie, Eluzji, takie, czyli takie nieuchwytne, nieosiągalne. Jak to pierwsze używali właśnie słowo ephemeral, takie angielskie słowo modne też ephemeral, którzy efemeryczne, to te drugie właśnie używają elusive. takie. Druga część znowu się zaczyna, czyli on dał trochę pewne recepty, jak sobie z tym radzić. I znowu w ten nastrój wpadamy. Ponownie, powtórnie nas ten nie jako tak bym powiedział, troszeczkę wciąga. E, prawdy o życiu też troszeczkę i, i trudu, wysiłku, że wszystko jest, tak pokazuje, właśnie eluzji w takie nieosiągalne, trudno osiągalne, nieuchwytne, trudno to określić, zdefiniować, takie przelotne, zawodne jak pamięć na przykład, czy może być wymijające jak odpowiedź, nie ma tak do, dotrzeć do wszystkiego. I po takim refleksji tej kolejnej, czyli rozdziały od 6.10 wiersz do 8, 17, czy do końca 8. rozdziału, znowu przechodzi w etykę, ta druga właśnie część, Znowu podaje się ze etyka i to jest dziewiąty rozdział i potem do końca już dwunastego wraz tam z epilogiem. Epilog, który odnosi do Pana Boga właśnie Boga się bój. I on w tej drugiej części, czyli rozdziały od dziewiątego, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty rozdział, znowu jest taka etyka, jak żyć właśnie, jak sobie radzić z tym ryzykiem, które jest w życiu. Tyle właśnie jest ryzyka, tyle jest rzeczy różnych i nawet i ze śmiercią potem on mówi, jak właśnie sobie się przygotować też do śmierci i też daje takie konkretne, próbuje rozwiązanie dać. Czyli tak ta sięga strukturę niektórzy podają, że można właśnie w takim kluczu ją by odczytać, czyli wpadamy taki, w takich dwóch częściach troszeczkę tak w dół i potem on pokazuje jak to wyjść, potem znowu wpadamy znowu i znowu pokazuje, jak z tego właśnie wyjść i tak dwukrotnie, tak to jest w tej księdze, tak zbudowany, tak ciekawie też jak ktoś właśnie badał i jeżeli przejdziemy teraz do tej pierwszej części, czyli refleksja, że wszystko jest tak mocne to słowo efemeryczne, przelotne, rozpoczyna to jest od, będzie w rozdziale pierwszym, jak otworzymy Kohelet, Zobaczymy właśnie, tu jest oczywiście pierwszy, to jest prolog. Widzimy właśnie słowa Kocheleta, syna Dawida, króla Wieruzalem. To już tłumaczyliśmy właśnie to, że chce być właśnie w tym kontekście tej mądrości dworskiej, powołując się, chociaż księga pisana dużo później, bo są tam słowa, powiedzmy, aramejskie już, nawet perskie, czyli to już jest po niewoli babilońskiej daleko ta księga była redagowana, edytowana jeszcze, bo słów wiele jest, nawet gramatyka o tym mówi, że to jest gramatyka aramizująca w księdze Koheleta. I czy on mówi, to pierwsze, oczywiście taki, kim on jest, chce nawiązać do tej mądrości Salomona, mądrości właśnie dworskiej i, i na początku w tym efemerycznym, przelotnym świecie definiuje właśnie takie, takie można powiedzieć w prologu, yy, daje taki tezę, to jest wiersze właśnie, y, będzie właśnie 1-2, y, będzie Hewel, Hewelim. powiada Kohelet, Hewel, Hewelim, wszystko jest Hevel, wszystko właśnie ulotne, efemeryczne. I tą tezę on stawia w 1-2 i w tej tezie, bo to jest taki wstęp do tego wszystkiego on robi, i potem 1-3-8, kochelet dalej przechodzi do takiej, pokazuje jaka jest taka rutyna w świecie. Jest taki cykl. Świat jest cykliczny. Wszystko właśnie tak się toczy kołem, i ten, ta cykliczność świata, ta rutyna, jest rozdział w tym wiersze 3.8, też w pierwszym rozdziale. To jest cały czas ten prolog. Nawet tu mamy zatytułowany w tej naszej tu Biblii jako prolog, właśnie ten wstęp. On pokazuje wszystko ulotne. No pierwszą, mówi wszystko, ma taką rutynę w świecie, ciężko to, nic nie ma zmienić, bo to wszystko tak się kręci, tak jest zrobione i, i nic na to nie, nie, człowiek nie może powiedzieć. Cóż przyjdzie człowiekowi z całego trudu, jaki sobie zadaje pod Słońcem? Pokolenie przychodzi, pokolenie odchodzi, a Ziemia trwa po wszystkie czasy, Słońce wschodzi, zachodzi. Na miejsce swoje spieszy, tam i z powrotem ku południowi ciągnąc, ku północy wracając, kolistą drogą wieje wiatr i znowu wraca na miejsce swoje okrążenia. Wszystkie rzeki płyną do morza, a morze wcale nie wzbiera. Do miejsca, do którego płyną rzeki, zdążają one bezustannie. Każde mówienie jest wysiłkiem. Nie zdoła człowiek wyrazić wszystkiego słowami, nie nasyci się okopatrzeniem, ani ucho napełni słuchaniem. To jest ta właśnie rutyna w świecie. On mówi, to jest. Realizm. Z tym trzeba się zmierzyć. Taki jest świat stworzony, jest ten cykliczny świata i człowiek musi w to wejść. I potem w tym prologu on jeszcze komentuje właśnie ten to wstęp, te to wiersze 9.11. To jest taki jeszcze komentarz do tego efemerycznego, przylotnego świata, cyklicznego. To jest 9.10 wiersze. To, co było, jest tym, co będzie. A to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie. Więc nic, jak to mówi, hadasz nowego pod słońcem. I to, to słowo jest to nowego coś. W języku hebrajskim też, też się używa, w współczesnym. Jak ktoś się zapyta właśnie, jak żyjesz, to się pyta, ma hadasz. Co nowego? Co właśnie, co słychać? Ma hadasz, co nowego? Tak jak w angielsku mówią tam haławiu, czy haławiu doing, to u nich w hebrajsku ma hadasz co nowego. No nic nowego pod słońcem. Jakby tu kto chciał zacytować, wszystko cyklicznie, wszystko tak się dzieje, wszystko ten, całe życie się toczy i wszystko takie ulotne, jakoś przemijające, tak jakby ch chciał dalej ktoś kontynuować. I jeśli jest coś, co by się rzekło, patrz, to coś hadasz nowego, to przecież istniało już w czasach, które były przed nami. Nie ma pamięci o tych, co żyli dawniej, ani też o tych, co będą kiedyś żyli. Nie pozostanie wspomnienie tych, co będą potem. To właśnie nic nowego pod Słońcem, nic no, Machadasz, co nowego właśnie. I to jest ten prolog do tej całej tej przylotności świata tutaj na skochele tak wprowadza bardzo no, tylko na, nastrojowo. Z takiej zadumie jesteśmy, niejako bym powiedział, trochę tak jak Wszystkich Świętych, czy Dzień Zaduszny. I taki troszeczkę jest ulotności, przemijalności. I potem przechodzi, po tym pierwszym właśnie do wiersza, czyli ten wstęp, taki bardzo tezę, taką preambułę, którą wystawia. Po tej preambule przechodzi on do, że mówi dalej to kontynuuje od 12 wersa aż do 2.26, czyli nawet do końca drugiego rozdziału, to tak będzie kontynuował, że nic nie jest ostatecznie pewne. Jeszcze potem dodaję. I to będzie kontynuował właśnie, że nic nie ma właśnie, nic w nie jest pewne, że jako helet mówi, byłem królem nad Izaelem, czyli taki pierwszy jest prezentacja siebie właśnie, nawet w tym dworze królewskim. Wszystko mał, wszystko posiadał. Skierowałem swój umysł ku temu, by się zastanawiać, badać, ile mądrości jest we wszystkim, co się dzieje pod niebem i mówi, to przykre też zajęcie synom ludzkim, by się nim trudzili. Widziałem wszelkie sprawy, jakie się dzieją pod słońcem, Oto wszystko to mówi Hewel, Reut, Ruach, pogoń właśnie za wiatrem, ulotne. To, co krzywe, nie da się wyprostować. To jest też taka bardzo ciekawa ta teza, która tu się pojawia w tym 1.15, przepraszam. To, co krzywe, nie da się wyprostować. Ona też mogłaby trochę też określić cały ten nastrój tego właśnie, tego preambuły. To właśnie jedno, jedno takie, można taki wpis, który tak też jednym czasami ktoś słowem podsumuje pewną rzecz. Czasami ktoś słucha i nagle potem na końcu jedno zdanie powie, to, co krzywe, nie da się wyprostować, tak jest, taki właśnie i kochelet tutaj w tym 1.15 można by zastosować do tego całego, nawet tego tych pierwszych czterech rozdziałów. I tak on pomarza. Powiedziałem sobie, do, do, potem drugi rozdział, doświadczę radości, zażyję szczęścia, lecz to wszystko hewel, o śmiechu powiedziałem szaleństwo, o radości cóż to nadaje. Postanowiłem ciało krzepić winem, choć rozum miał y, zostać moim mądrym przewodnikiem i oddać się głupocie, aż zobaczę, co dla ludzi jest szczęściem. Czy on tak po prostu aż doświadcza, przygląda się wszystkiemu to, co nazywają szczęście, a on właśnie patrzy, że to odkrywa jako właśnie głupota. Też jest takie kontradykcje tutaj są właśnie w księdze Koheleta. To, co ludzie uważają szczęście, ale on tutaj widzimy też uznaje to za szaleństwo, za właśnie za głupotę. Choć ludzie nazywają to szczęściem, mówi, urządziłem sobie zbiorniki na wodę, by nawadniać gaj bogaty w drzewa, nabyłem niewolników, niewolnice, miałem niewolników urodzonych w domu, posiadałem wielkie stada większego dobnego bydła większe niż wszyscy, co byli przede mną w Jeruzalem. Nagromadziłem sobie srebra, złota, skarby, już nabyłem śpiewaków, śpiewaczki, rozkosze synów ludzkich, wiele kobiet i stałem się większy, możniejszy od wszystkich, co byli przed mną w Jerozalem. W dodatku mądrość moja mi została. Niczego też, czego moje oczy pragnęły, nie odmawiałem im. Nie wzbraniałem sercu memu żadnej radości, bo serce moje miało radość z wszelkiego mego trudu a to mi było zapłatą za wszelki trud. Właśnie ta radość, tutaj już takie jest to przejrzenie. I przyjrzałem się wszystkim dziełom, jakie dokonały moje ręce, trudowi, jaki sobie zadałem, a oto wszystko hewel i reut rłach. Z niczego nie ma pożytku pod słońcem, czego ty i tron. Właśnie korzyść, profit. To jest tak nagromadzenie. I potem właśnie dokończy i zobaczyłem, że mądrość, i tu zaczyna właśnie, bardzo ważne, rozpoczyna taka seria jest. Yy, że tu jest w języku, który używa on tof, że, co, że on wybiera jednak coś jest lepszego. Nam się wydaje, że wszystko jest takie słabe, ale on to zawsze jest coś jednak lepszego, że muszę wybrać nam się coś, co będzie lepsze dla mnie. I on to w tej księdze tof też będzie. I na przykład on z, zobaczyłem, że mądrość przewyższa głupotę. Mądrość jest lepsza od głupoty mimo tego, że, i to, że, że światło przewyższa ciemność, że lepsze, że a głupiec chodzi, mędrzec ma w głowie swoje oczy, a głupiec chodzi w ciemności. Poznałem również, że ten sam los spotyka wszystkich, więc powiedziałem sobie, jaki los głupca, taki będzie i po cóż to wszystko nabyłem, tyle mądrości. Rzekłem, że to w sercu, to jest hewel, i nie ma wiecznej pamięci o męcu i tak właśnie dalej. I to jest tak, tutaj jest, i on dochodzi potem do, trudu, do konkluzji 24-26 i tam się wydaje i zobaczył, że to wszystko, co jest, to jest, pochodzi też od Boga, ale tutaj daje też konkluzję, jeszcze niby taki jest ten nastrój, że wszystko ostatecznie jest niepewne, to co, co takie miejsce trzeba robić? I konkluzja jego jest w 24 wierszu, i potem w 26 do końca. Nic lepszego, właśnie tof. On to używa to słowo właśnie tof, dobry. Właśnie, co jest dobre? Nic, właśnie, to jest, mówi tof, lepsze. Mówi lepsze dla człowieka, właśnie. Żeby właśnie jad, pił, i duszy swojej poznawał, zażywać szczęścia przy swojej pracy. I to jest, mówi, odkrył w tym, że jednak to jest, mimo takiego, y, jak się wydaje, realizmu, który inni się nazywa, to pesymizmem, że cieszyć się pracą. I zobaczyłem też, że to wszystko z ręki Boga pochodzi. Bo kto może jeść, któż może używać, a nie być od Niego zależnym. To, że właśnie wszystko mam, to wszystko od Pana Boga. Żeby się tym cieszyć i tu już się też pojawia właśnie ta jakieś rozwiązanie, do, tej, do tego przylotności świata, cieszyć się tym, co jest. Potem on to zwi jako carpe diem. nie chodzi o taką tylko, żeby używać świata, tylko tak trochę bezsensownie, ale też właśnie cieszyć się dniem. Pan Jezus potem to powie, nie martwcie się o dzień, dzień jutrzejszy. Dzień właśnie jutrzejszy ma doszyć swojej biedy, żeby żyć właśnie dniem dzisiejszym. I to jest też, może, może być też rozwinięcie potem w Ewangelii, bo człowiekowi, który jest mu miły, daje on mądrość, wiedzę i radość, a grze na grzesznika wkłada trud. Chociaż grzesznik sobie sam trud wkłada, ale to w tej mądrości jest, że wszystko pochodzi od Pana Boga, że Pan Bóg ma nad wszystkim kontrolę i dlatego jest tak e, to rozumiane. I który, e, I który właśnie zbiera, gromadzi, potem odda temu, i to jest też właśnie, mówi Hewel i Reutruach, czyli przelotne, ulotne i pogoń za wiatrem. Czyli taki tutaj jest cały ten pierwszy rozdział, potem po tym preambule i drugi jest, wszystko jest ostatecznie niepewne i, i on pokazuje, co przeżył i co doświadczył, żeby, ale mówi, jedną taką tezę na końcu daje, podsumowanie, Zobaczyłem, że to wszystko z ręki Pana Boga i ciesz właśnie się tym, co masz szczęście, bo też jest z ręki Pana Boga, żeby tym potrafić się cieszyć, radować. Tu jest taka pierwsza jego, to jest lepsze, mówi, niż tak popadać, o wszystko z ucieka, zmienne. Mówi, lepsze jest cieszyć się, masz to, ciesz się właśnie, raduj się tym. I potem przechodzi on nawet, że wszystko jest w ręku. Potem Pana Boga rozwija tą, y, można powiedzieć, tą ulotność świata i przychodzi do śmierci. Wszystko ma swój czas, to jest właśnie piękne. Ta księga Koheleta szczególnie nas też uwrażliwia. Ten trzeci rozdział ma czas. Tak jak wspomnieliśmy, że Hiob to jest właśnie cierpienie. Tu też jest wysiłek, trud. Ten słowo y, Amal się pojawia, ta praca taka, y, często mordercza, trudna i to też się pojawia tutaj refleksja nad czasem, właśnie czas. Tu jest ten yy, refleksja nad czasem, że właśnie wszystko ma swój, tam była cykliczność pokazywana, pamiętamy o drugim oddziale, a w trzecim jest czas. Ale to ma wszystko swój czas. I jest czas właśnie wyznaczony, że Pan Bóg to wszystko uporządkował. I że poznałem, że jak tutaj ten czas wyznaczył, tu w dwunastym, poznałem że dla niego nic lepszego, właśnie znowu to tof. on to cały czas to tof. co może być właśnie lepszego, skoro tak to jest, jest na pewno jakieś coś lepszego, co ja mogę w tym życiu odkryć. I mówi, jest coś lepszego, mówi. I właśnie to lepsze jest to cieszyć się i dbać o to, by szczęścia zaznać w swym życiu. Bo też, że człowiek i je, i pije, i cieszy się szczęściem przy całym swym trudzie, to wszystko mówi dar właśnie Pana Boga. I poznałem, że wszystko, co czyni Bóg na wieki będzie trwało. Czyli widzimy takie te wpisy, zawsze robi konkluzję, nawiązuje właśnie, e, tak to pogłębia tę refleksję. Tu wchodzi w refleksję czasu, bo nawet można no, powiedzieć śmierci, bo to wszystko się kończy, e, zmierza do końca. E, I i to przy, przyjrzałem się pracy, jako Bóg obarczył człowieka, by się w nią znowu wytrudzili, a to Amal to słowo, ale uczynił wszystko pięknie w swoim czasie. I ten czas, właśnie tym jest darem Pana Boga i ten czas dobrze wykorzystać. I to jest też rada Kocheleta, bardzo właśnie ważna czas, który daje, który jest darem Bożym, żeby znaleźć coś właśnie to lepszego, cieszyć się właśnie, to jest lepsze niż się smucić i, i, i tymczasem i szczęściem i trudem całym swoim. I to jest czwarty rozdział, przepraszam trzeci rozdział, czyli wszystko jest zdeterminowane, wszystkie wydarzenia, ale są właśnie pod opieką w rękach Pana Boga. I całaś też mówi też właśnie ludzkość, bo to będzie potem cały czas świat, a od 3.16 mówi, że los człowieka też jest determinowany. Mówi od 3.16, widziałem i dalej widziałem pod słońcem. W miejsce sądu niegodziwość, w miejscu sprawiedliwości nieprawość. Powiedziałem sobie, zarówno sprawiedliwego, bezbożnego będzie sądził Bóg. Na każdą bowiem sprawę, na każdy czyn jest czas wyznaczony. Powiedziałem sobie ze względu na synów ludzkich, tak się dzieje, bo chcę ich bowiem doświadczyć, żeby wiedzieli, że sami przez się e, są tylko zwierzętami. Los bowiem synów ludzkich jest ten sam, co los zwierząt. Los ich jest jeden, jaka śmierć jednego, taka śmierć drugiego. I oddech życia ten sam. W niczym, więc człowiek nie przewyższa zwierząt, bo wszystko jest, mówi Hewel, wszystko jest... Mierze do jednego miejsca. Wszystko z prochu i wszystko w proch się znowu powraca. Któż pozna, czy tchnienie słów ludzkich idzie w górę, tchn a tchnienie zwierząt zasypuje w dół. I znowu widzimy ta refleksja głęboka nad losem człowieka, nawet taki właśnie można powiedzieć, bardzo mocny obraz powiatu zwierząt, ale no, nam to zrozumieć właśnie jego taką refleksję, jako jak to pojąć Kocheleta i mówi, że Pan Bóg y, chce doświadczyć, żeby wiedzieli, że właśnie mówi ten sam czeka sprawiedliwych, niesprawiedliwych, y, czyli kres, ale będzie też, y, tu nie ma tak prosto odwojenia do sądu jeszcze, ale jest, jest, że zauważa, że jest w miejsce sprawiedliwości nieprawość, czy w miejsce właśnie sądu y, niegodziwość. I potem on podsumowuje to wszystko, i mówi: Zobaczyłem więc, że nic to, w, jak tak właśnie porównuje, patrzę to życie, lepszego nad to, żeby człowiek cieszył się ze swoich dzieł, znowu powraca, gdyż taki jego udział, bo y, któż mu pozwoli zobaczyć, co się stanie potem, czyli ten dzień, carpe to diem. Czyli widzimy, jak trzeci raz on powraca, no to w tym rytmie y, całego świata. Ciesz się właśnie życiem. Księga właśnie to jest lepsze cieszyć On mówi wcale nie chce być smutnym. On mówi lepsze jest cieszyć się. Lepsze właśnie widzieć te dary Boże. Lepsze widzieć, zauważać to, y, co daje Pan Bóg. Chociaż inni może popadają w ten tę nostalgię czy pesymizm, ale mówi jednak lepiej. Mówi ja chcę te przypomnienia trochę Habakuka y, księgę Habakuka, który mówi choć właśnie nie, są nieurodzaje w winnicach, czy właśnie na polu. Ja jednak się rozraduję, w Panu zaufam, będę właśnie cieszył się w Panu Chabakuk, Że to jest lepsze niż ten smutek, żal, że ja jednak znajdę tą drogę do Pana Boga. Mimo to, yy, trochę no, przypomina mi to, yy, to Hiob, znaczy ten kochelet trzeci raz. No i w tym świecie przemijającym, jeszcze on czwarty rozdział że mówi relatywnie coś dobrego, nie jest do końca wystarczająco dobre. I on też, tutaj jest też problem, dochodzi do jakiegoś problemu, że on nie wie, co jest naprawdę dobre, sam z siebie. Co jest dobre, to wie tylko Bóg. I Pan Bóg może nas na dobre ukierować. To, co czasami, na przykład spotkałem z taką refleksją ludzi, że na przykład ktoś by chciał, no tak, no, modlimy się o dobrą śmierci, ale ktoś by chciał na przykład umrzeć, właśnie, żeby nie być dla innych trudem, cierpieniem, że to lepsze będzie dla mnie, żebym nie był cierpieniem dla innych. I tak sobie na przykład no, ktoś myśli, człowiek, a nie wiemy, co jest lepsze w oczach Bożych. Czasami może to cierpienie najbliższych y, matki, czy ojca, jednocze rodzinę, przy łóżku, którzy potem się spotykają i czy to nie będzie lepsze dla zbawienia i niż my sobie wyobraźliśmy, to jest lepsze. Właśnie ta nasza, co jest lepsze dla mnie jest bardzo względne, bo często jest ono z mojej perspektywy, ale jak to jest właśnie w oczach Bożych, co jest właśnie lepsze w oczach Bożych, to odkryć to, i te drogi Panu Bogla tego nam są nieznane, bo każdy, każdy z nas, ja patrzę z swojej perspektywy, lepsze dla mnie to, żeby właśnie nie był ciężarem dla innych i żeby inni odejść właśnie spokojnie i inni, żebym zostawić im wszystko i żeby był spokój. Nie znamy tych dróg Bożych i Kocharet też przed tym problemem staje i w tym czwartym rozdziale on szczególnie właśnie rozpoczyna, szczególnie właśnie to, to w co jest właśnie lepsze. I ta seria tutaj jest odnaleziona, no potem będzie w 7.12 i potem właśnie też y, będzie rozpatrywał, że lepsze. Już mieliśmy właśnie w 3, w trzecim rozdziale było ten, ten TOF, saying, czyli takie to po angielsku nazywają, czyli że lepsze. I mówi właśnie, dalej widziałem wszystkie uciski, jakie pod słońcem się zdarzają. I oto mówi łzy ociśnionych, nie ma kto ich pocieszyć, ręka ciemiężców twarda, a nie ma pocieszyciela, więc za szczęśliwych uznałem, mówi martwych. I lepiej być nawet, tak on mówi, bardzo ostro martwym, niż być właśnie żyjącym, cierpieć. E, uznaje właśnie, lepiej właśnie już, nie chodzi, że jakoś on popada w jakieś myśli samobójcze, ale... Właśnie czasami człowiek, ktoś się modli, właśnie, panie, pozwól mi już odejść. Lepsza dla mnie może śmierć, ale ty wiesz, ty znasz niż cierpieć. I ten, tutaj jest też, on mówi, że właśnie, mówi, że to, że uznałem, więc za szczęśliwszych martwych już, którzy już tego nie cierpią, którzy dawno już zmarli, od żyjących, których życie jeszcze trwa. Za szczęśliwego zaś od jednych i drugich uznałem, co jeszcze wcale nie istnieje, ani nie widział spraw niegodziwych. Czyli widzimy jak ta refleksja głęboka, że człowiek jeszcze nie rozumie, staje przed tym problemem tego, co jest lepsze. W jego perspektywie, perspektywie Pana Boga i takiej głębokiej wyższej ludziom może lepiej nawet tym, którzy jeszcze się nie na to oni doświadczyli, co tu jest w tym świecie. Człowiek wchodzi z optymizmem, w świat jak małe dziecko, ufa w wielu sprawach i spotyka się właśnie pierwsze rozczarowania czy różne relacje, czy właśnie taki potem pancerz na człowieku jest, który ochronny, broni się przed tym wszystkim, bo tyle doświadczył krzywd, cierpienia od innych i, i uważa, że lepiej się zrobić taki pancerz to trochę takiego żółwia ochronnego, przed tym wszystkim cierpieniem a się właśnie, niech mnie nie uchroni. I on trochę może w taką refleksję też czasami tu idzie, że yy, lepiej dlatego, kto nie widział tych spraw niegodziwych, ale mówi: Zobaczyłem też, że wszelki trud, wszelkie powodzenie w pracy rodzi u bliźnich zazdrość. Mówi: Pracują, mają tyle, osiągają. I to jest, mówi Hewel, i Reut Łach. Y, pogon właśnie za wiatrem i hewel ma tam przyłotność, Głupiec zakłada ręce i zjada swe własne ciało, więc mówi, lepsza jest to garść wypoczynku niż dwie garści bogactw i mówi ruch, ruch, łach. Pogon za wiatrem. Lepsza właśnie jest ten, ten, umiar. On tutaj pokazuje, wprowadzając ten klimat już takiego właśnie, po angielsku mi się takiego słowo podoba, moderation, czy jakiś złoty środek. Człowiek, który właśnie nie przesadza, nie wpada właśnie w skrajności. I nas tutaj Kochelet już wprowadza. Zobaczyłem właśnie, że lepsze jest yy, jedna garść wypoczynku niż dwie garście właśnie bogactw, które człowiek ma. Mówi lepsze, właśnie to jest to, to, to, to, lepsze. Próbuję cały czas, co jest lepsze, odnajdywać i to jest ta perspektywa, widzimy w stanie pesymistyczna, bo to nie jest perspektywa, że on szuka coś gorszego, popada, tylko szukam coś lepszego, właśnie wychodzę z sytuacji, więc sytuacja jest trudna, ale może jakieś lepsze wyjście z niej będzie, coś, coś mi przejdzie właśnie do myśli, na myśl i mówi i o tym właśnie rodzi zazdrość, mówi ta pogoń za bogactwem i coś z tego, mówi lepsze trochę zachować właśnie umiaru i nie wchodzić na taką drogę rywalizacji. I mówili też, potem jest ktoś sam, a nie ma drugiego, i syna nawet nie ma, i brata nie ma, i nie ma końca wszelkiej pracy, oko zaś jego nie syci się bogactwem, samotnie właśnie żyje, bogaci się taki singiel, powiedział też, on współczesny, i dla kogoś, wiesz, on, dla kogoś pracuje i w duszy swoje odmawia rozkosz. To również jest, mówi Hewel, i mówi przykre, właśnie zajęcie mordercze, mówi Amal. Zajęcie mówi jest lepiej, no wychodzi z tego. Lepiej, mówi tof, jest dwóm niż jednemu. Lepiej sobie znaleźć towarzysza, lepiej być razem, lepiej jest dwóm niż jednemu. Nie być samemu, właśnie. Nie zamykać się wokół siebie, właśnie. Lepiej się otworzyć na drugiego człowieka, lepiej być, mówi tof dwóm, dwom niż jednemu, gdyż mają dobry zysk ze swej pracy, bo gdy upadną, jeden podniesie drugiego. Konkretnie to co ma się... jeden, drugi olbrzymią na noście, Panie Jezus potem też to powie, czyli Pan Jezus też Kocheleta e, po prostu ukaże, nie, w Moim Testamencie e, i mówi, bo Kochel dalej mówi samotnemu biada, gdy upadnie, nie ma drugiego, który by go podniósł. Również gdy dwóch śpi razem, nawzajem się grzeją, tak jak to w tym jest też taki, ten koc zawsze na, w zimie na przykład jest, Galilea jest ciepło, ale na przykład Jerozolima tam w górach jest zimno i też na pustyni temperatura też gwałtownie spada, i tutaj jest właśnie dwóm, lepiej razem. Jeden natomiast, jak się mówi, zagrzeje, a jeśli napadnie ich jeden, to dwóch przeciwko niemu stanie a powóz potrójny, niełatwo się zerwie, czyli takie jeszcze, jak Liny czasami pokazywali, że jest jedność. Byłem na takiej kiedyś Katecherzy, i pokazywali jedność, właśnie jeden sznur, przerywa, związał z dwóch, już ciężej z trzech, coraz ciężej, tak kilka sznurów związanych taka jedną takim może sznur i wtedy jest nawet cienki, to nie można właśnie rozerwać, ta właśnie jedność, unity jedność właśnie, że to właśnie tworzyć i kochelet mówi właśnie o takiej, zachęcając takiego otwarcia na, na właśnie na to w świecie tym, którym żyjemy. Pokazał ten świat, wydaje się nam, cykliczny, taki niestabilny, efemeryczny, ulotny, żeby tworzyć właśnie, żeby wspólnie iść przez to życie. I potem powróz potrójny też niełatwość. najpierw było dwoje, ta widzimy ta też w Księgach jeden, potem dwa i teraz trzy. Lepszy młodzieniec ubogi, lecz mądry, od króla starego, ale głupiego, który już nie umie korzystać z rad. I wyszedł, wyszedł z więzienia, aby królować i zdobył godność królewską, choć urodził się biedny. Widziałem, jak wszyscy żyjący, co chodzą pod słońcem, stanęli przy młodzieńcu drugim po królu który miał zająć jego miejsce. Nieprzeliczony był cały lud, na którego czele on stanął, ale potomni też nie będą z niego zadowoleni, bo także i to jest, mówi Hewel i Reutuach. Zważaj, mówi, na krok swój, gdy idziesz do domu Bożego. Zbliżyć się, aby słuchać, bo mówi właśnie też, to nas kieruje potem do świątyni, czyli być może się patrzą tych wszystkich różnych obudników, którzy się właśnie zważaj na kroki, gdy idziesz do świątyni. Bacz właśnie, Święty Paweł potem, kto stoi, niech bacz, aby nie upadł. A tu jest, zważaj na swój krok, gdy idziesz do Domu Bożego. Zbliżyć się, aby słuchać. Jest rzeczą lepszą niż ofiara głupców. Głupcy chodzą z tymi ofiarami, składają, może tam kiedyś były te cielce czy inne, żeby wykupić, a mówi, lepszą jest właśnie Ofiarą. idziesz do Domu Bożego, słuchaj. To jest właśnie lepsze. Jest rzeczą lepszą niż ofiara głupców, bo ci nie rozumieją, że źle postępują. Czyli to błędne koło się zamyka. Właśnie też widzimy, on mówi słuchać. Tutaj pokazuje też Pana Boga taki wpis. Mówimy, no, że tych wpisów nie ma tak za dużo, jakby nam się wydawało, jak... Księgę psalmów czytamy. W każdym wierszu to jest odniesienie do Pana Boga bezpośrednio. Każe jakiś czasownik czy to psalma właśnie słuchaj, Pan Bóg to czyni, Pan Bóg robi, właśnie zbawia, wysłuchuje, podnosi biedaka, wybawia, ocala. I psalm jak czytamy cały czas jest to Pan Bóg właśnie czyni, czyni A Tutaj jest już ciężej to. I to jest tak czwarty rozdział. Taki troszeczkę się wydaje, chociaż jak teksty były akadyjskie, takie starożytne, na przykład ja tak odnalazłem. To jest, jest taki babylonian Wisdom Litricze, to jest 1960 rok, wydane właśnie przez Lamberta. I to jest taki zbiór babilońskich też mądrości, które mogły być tłem, i w tym w tych akadyjskich, tych babilońskich zbiorze, w latach 60., wydana tłumacząc z języka akadyjskiego, jest też taki dialog pesymisty w tym. I w tym dialogu pesymisty jest napisane takie jak słowa, no, akurat po angielsku mam to, what then is good, tak jak właśnie kochelet. Co jest w takim razie dobrego? Pyta się. To have my neck broken and to be thrown into the river is good jakie właśnie pesymizm, po prostu samobójca, nie? Takim tekst akadyjskim, czyli y, co jest w takim razie dobre, mimo to całe duchła, jako nie czytałem dialogu, mówi, że mieć moją szyję właśnie złamaną, kark skręcony i być wrzuconym do rzeki, to jest dobre. Właśnie widzimy takie pesymistyczne teksty jakieś babilońskie były, a tutaj kochelet bardzo właśnie mimo Taki nam się wydaje, on jest bardzo właśnie wielkim optymistą. I Kochelet cieszy się i szuka rozwiązania. Zawsze czegoś, coś, co jest lepsze. Czyli Kochelet to pytanie też podnosi, właśnie co jest dobre, co jest lepsze. I mówi, że pozostaje, że, że to jest właśnie tak. Na przykład 6, 12 jest takie też to jest ciekawe, bo któż wie co w życiu dobre dla człowieka. 6,12. Któż to wie? Według liczby marnych dni jego życia, które jakby cień przemijają, bo kto oznajmi człowiekowi, co po nim będzie pod słońcem? I potem on to przejdzie dalej właśnie, co jest właśnie lepsze, bo człowiek sam siebie mówi też, 6,12 nie potrafi rozeznać, tak jak w tym kontekście właśnie lepiej może umrzeć, ale może Pan Bóg chce lepiej żyć dla innych, żeby to cierpienie może ta ofiara jednoczyła. My tego nie wiemy, ja to wiem, to są pytania, które nie odpowiemy, co jest właśnie w oczach Bożych i co nas, ta prawda nam też się odkryje, co było właśnie dobre, ale w oczach y, Bożych. Dlatego ja się modlimy, często na przykład z o uzdrowienie, i teraz są bardzo popularne, właśnie jakoś tak się to determinuje Pana Boga, żebyś mnie uzdrowił, daj mi to, będę Cię chwalił też, tylko trzeba było zapytać też o tych modlitwach, Panie Boże, co jest dobre w Twoich oczach, co jest najlepsze dla mnie, ale w Twoich właśnie oczach, żeby zawsze robić tą klauzurę, bo my często właśnie dla nas uratu wyzwól, ocal. I teraz też jest też do modlitwy, są dużo, jest są uzdrowień. I z tej perspektywy tylko y, człowieka. I patrzymy też, bo Panie zaskarza uzdrawiać, skrzyżać umarłych, czynić cuda, znaki, że to są dowodem właśnie, że Jezus żyje. Ruch też zimno świątkowców, czy y, właśnie teraz taki bardzo jest i na czasie. Ale trzeba w tą klauzurę, że to, co jest dobre w oczach Bożych i... I odnaleźć to, żebym był zbawiony, Panie Boże. Ja nie wiem, jak to ma się dokonać, no ale właśnie, żeby współpracować poprzez tą drogę. I ten Kochelet kohelet właśnie w ten sposób mówi tu 6:12 i poprzez mówi, że Bóg wszystko stworzył, co jest dobre. Tylko, że to jest poza naszym, mówi naszym rozumieniem że człowiek może tylko widzieć, może, może być dobrym w pewnym sensie i może uważać, że coś jest dobrego, ale jedno i drugie pochodzi od Boga. I kochelet, jak gdyby troszeczkę w tym jest właśnie ta kontradykcja taka, która to rzeczywistości. On jest w tym dialogu z rzeczywistością. Co ludzie uważają dobre? A on sobie pytanie, a co Pan Bóg uważa za dobre? Czy może jest właśnie to dobro wyższe niż, które ja właśnie wyznaczam, które odnosi się do Pana Boga. I tym tof bardzo właśnie, piękną właśnie refleksję w Księdze próbuje poszukać i to jest przeciw światu, to jest właśnie świat, wręcz, a to jest dobre, tak żyj, to miej, to, to posiada i świat pokazuje, to jest dobre, to jest good, to mi tof, a kochelet nie, właśnie ulotne, przemijające Coś jeszcze jest ważniejszego, żeby, żeby w życiu robić coś i on to próbuje w tym dialogu w świecie to ukazać. Czyli cały ten, widzimy niełatwy, ten rozdział czwarty, hmm, kończy się ta pierwsza część, właśnie wszystko efemeryczne, takie ulotne, przemijające, ale pokazuje, że właśnie cieszyć się życiem, radować się, Pan Bóg to wszystko jest błogosławieństwem, szukać tego, co jest właśnie dobre, ale w odniesieniu do, do Boga. I potem dlatego, e, w, jak powiedziałem, w piątym rozdziale, to jest ten komentarz będzie do tych pierwszych rozdziałów ulotności, chociaż tam już były te konkluzje, do końca szóstego próbuję odpowiedzieć na te pytania. I nawet mamy to też w naszej Biblii Józefa na przykład jest część druga, tam jest znowu prolog się rozpocznie, czyli druga część, tak jak podzieliliśmy tę księgę. I on w tej drugiej części również e, próbuje odpowiedzieć co jest właśnie dobre i mówi, że właśnie dobre jako właśnie przed Bogiem, że właśnie nasza postawa przed Bogiem i próbuje to i on dochodzi do takiego wniosku, do tego złotego właśnie środka i on zaraz to pokażemy właśnie, będzie mówił, że ważna jest taka właśnie powściągliwość, umiar, opanowanie, pohamowanie, złoty środek, szczerość. Mówi, te cnoty są potrzebne. I on te cnoty tutaj będzie w piątym rozdziale wymienił właśnie. Potrzebny właśnie znaleźć ten umiar. Nie daj Panie Boże, jak było w księdze, przysłów jest, abym właśnie miał za dużo, hełpił się, któż jest Bóg, nie daj mi też za mało, abym nie zaczął kraść z biedy właśnie. Daj mi ten właśnie Taki złoty środek, taki, żeby właśnie godnie żyć, Ciebie, wielbić, chwalić. I tutaj On pokazuje to właśnie powściągliwość, umiar, opanowanie, pohamowanie, szczerość. Mm, I tu będzie. I zobaczymy, w piątym rozdziału on mówi, nie bądź pochopny w słowach. Nie uważaj już. Znaczy on rozpoczyna słów. Serce Twe niech nie będzie zbyt skore, by wypowiedzieć słowo przed obliczem Boga czy przysięgi. Mówi, nie bądź właśnie, nie jest dużo rzeczy. Nie bądź właśnie pochopny w słowach. Także wobec Pana Boga w swoich przysięgach mówi, niektórzy mówią, mam zaległe jeszcze modlitwy. Tym już zakończ, bo jest dzień dzisiejszy. To, co było, to już, Kohelet powie już, to się nie wraci. To już ten i dlatego zacznij od dzisiaj i jakoś, żeby to człowiek goni właśnie Zaległe coś. I czy, czy, dlaczego też takie ćwiczenia są troszeczkę duchowości ignacjańskiej. Taka jest słynne właśnie no, powiedzenie, żeby właśnie takie to żartobliwe sieć w budzie, tak jak pies. Diabeł próbuje z tej budy wyciągnąć, straszy albo kusi czymś tam łasi. Sieć w budzie, tak jak właśnie masz tam zajęcia, masz ten dzień dzisiejszy, zaplanowane wszystko to sieć w tej budzie właśnie dzisiaj, to wykonaj. Nie wylatuj do przodu, nie rozpamiętuj też to, co minęło. Tylko dzisiaj to realizuj. I też zachęca właśnie takiej tej duchowości, bym tu powiedział Kochelet. Mówi właśnie, nie bądź pochopny w słowach, na też swoje, co składasz przed Bogiem, uważaj. Nie za dużo też, bo mówi, bo z wielości zajęć przychodzą sny, a mowa głupia y, z wielości słów. Ja za dużo się gada. To już człowiek, jak to inny zażartował, że ktoś mówi, że y, brnie y, w niejasność. Wyjaśniając coś coraz bardziej, w, w, wykazując głębię, brnie w niejasność. Coraz bardziej się gubia, chce znaleźć głębię i szuka, i szuka. I coraz to się bardziej zaciemnia, nie potrafi znaleźć słowa. I to yy, yy, pokazywanie głębi, wbrnięcie, w niejasność jeszcze bardziej zaciemnia. I to jest tak samo mówi o snach. Mowa głupia yy, z wielości słów. Jeżeli złożyłeś jakiś ślub Bogu, nie zwlekaj z Jego spełnieniem. Nie ma lenistwa, nie ma właśnie miejsca na opieszałość. Kochelet w tym całym świecie mówi właśnie to właśnie pracowitość, że, że to jest bardzo e, odkładanie, czy opieszałość, że w tym świecie właśnie on mówi coś, co, jest, co niszczy człowieka, właśnie wprowadza w ten pesymizm, w to gonienie potem, bo człowiek ten zapanował i potem goni to wszystko i on mówi właśnie bardzo, bardzo ładnie, mówi to, co ślubowałeś, mówi wypełni od razu. Obiecam tą na przykład na luty komentarze, musiał też teraz znaleźć czas i dlatego też tak czasami, kiedy można, kiedy nie można, wypełni. Lepiej, gdy nie ślubujesz wcale, powiedz no, że właśnie mówi wyraźnie, kiedy mówić nie. Też czasami są takie książki, mnie psychologiczne, Kochelet też tu bardzo podaje konkretną radę. Lepiej, gdy nie ślubujesz wcale. Nie, nie przejmuj się tym. Nie jesteś w stanie tego zrobić? Mów nie. Yy, niż żebyś ślubował, a ślubu nie spełnił. To na to by, potem na mnie to ciąży. I to wszystko mnie goni, tak właśnie, zapętla jeszcze i te zaległości. Nie dopuść do tego, by usta Twe doprowadziły Cię do grzechu. To właśnie znowu tego języka, właśnie umiar, uważaj właśnie na mowę. To często jest w księgach mądrościowych. I nie mów przed posłańcem Bożym, że to stało się przed nieuwagę, Że nie usprawiedliwiaj siebie łatwo, że właśnie, a to nic... Żeby, żeby się Bóg nie rozgniewał na Twoje słowa i nie uczynił daremnym dzieła rąk Twoich, bo z wielości snów i marności mnożą się słowa i mówi potem właśnie, Boga się przeto bój. To jest ta bojaźń Boża, tu się pojawia po raz pierwszy w tej księdze. Właśnie w tym podsumowaniu też widzimy cnoty, które są. On konkretne daje na życie i potem Boga się bój. Gdy widzisz ucisk biednego, oraz pogwałcenie prawa i sprawiedliwości w kraju, nie dziw się temu, bo nad wysokim czuwa wyższy, a jeszcze wyższy nad obydwoma. Będzie w świecie, mówi ucisk. I nic na to sam nie poradzimy, ale mówi, żeby nie dziw się temu, mówi bo nad tym wszystkim czuwa wyższy, a jeszcze wyższy nad tymi obydwoma, którzy się wzajemnie uzyskają. Pożytkiem dla kraju byłoby wobec tego wszystkiego, yy, wszystkiego, król dbałby o uprawę ziemi, zamiast zajmował się rządzeniem. Mówi, że lepiej, żeby król dbał o uprawę ziemi, niż takie właśnie wprowadza. I potem przechodzi do, do pieniędzy. Yy, też tym właśnie w tych radach, w piątym rozdziale, kto kocha się w pieniądzach i pieni pieniądzem się nie nasyci. A kto kocha się w zasobach, ten z nich nie ma pożytku. To również hewel. Yy, gdy dobra się mnożą, mnożą się także ich zjadacze. Wokół już tam czyhają. I jakiś z tego mówi właśnie ten i korzyść, pożytek, mówi, yy, że nimi napawa słodki, mówi, jest sen robotnika, czy mało, czy dużo on zje, lecz bogasz mimo swej sytości nie ma spokojnego snu". Wydaje się tak przeciw tobie przedsiębiorcom, że dużo mają różne firmy, że oni rzeczy, że dużo mają spraw i ciężko właśnie im to ogarnąć, ale nie jest to przeciwko temu, tylko żeby chodzi o sądę właśnie, on pokazuje yy, i istnieje, mówi, bolesna niedola, widziałem pod słońcem, bogactwo przechowywane na szkodę właściciela. Bogactwo to bowiem przepada na skutek jakiegoś nieszczęścia, a gdy się urodzi syn, nie ma już nic w jego ręku. Jak wyszedł z łona matki, taki nagi powróci, jak przyszedł, tak jak, jak mówi, jak Hiop I, i nie wyniesie ze swojej pracy niczego, co mógłby w ręku zabrać ze sobą, bo również, i to jest bolesną niedolą, także odejdzie, jak przyszedł, Jaki z tego i tron, pożytek, że się trudził ten amal po wszystkie dni. Także mówi o chorobie i o gniewie. O to, co uznałem, mówi potem za dobre. 6.17. Że piękną jest rzeczą jeść i pić. Czyli po prostu nie chodzi o jakiś taki hedonizm, czy używanie tego źle, ale właśnie to jest są wrażenie radości. Radości, i szczęścia zażywać właśnie w pracy. Ciesz się właśnie tym Bożym darem, błogosławieństwem. Ciesz się życiem. Wcześniej mówiłem o tej garści, właśnie lepszej jedna garść odpoczynku niż dwie garście bogactwa. Bo szczęścia zażywać w pracy, którą się człowiek trudzi pod słońcem według liczby dni swego życia, których mu Bóg użyczył. Powraca znowu właśnie do tego czasu, do trzeciego rozdziału. Bóg mu użyczył. Y, któremu dane dla każdego też człowieka, któremu Bóg daje bogactwo i skarby i któremu pozwala z nich korzystać, wziął swoją część i mówi cieszyć się swoim trudem, to jest Bożym właśnie darem. Taki nie myśli wiele o dniach swego życia, gdyż Bóg utrzymuje go w radości serca. Istnieje niedola, którą widziałem pod słońcem, a która bardzo ciąży człowiekowi. Tu jest też ciekawe, bo jest akurat w 5, 8, 19 i 6, 1, 2, też taki ciekawy zabieg literacki, tutaj gramatyczny, który on tutaj używa, który mówi, odnosi to do wszystkich ludzi, a potem będzie odnosił do, do osoby. Czyli jak zobaczymy takie, to bardzo ciekawe chcę pokazać, 5, 18 i 5.19, potem w, yy, w przeciwieństwie do 6.1.2, bo tu jest szczęście kontra właśnie cierpienie. I to jest dla każdego też człowieka, Bóg daje bogactwo i skarby, to Bóg daje i pozwala z nich korzystać, wziąć swoją część i cieszyć się trudem. To jest Bożym darem, że Bóg daje. Chociaż tutaj jest, yy, troszeczkę tak komentarze się nie zgadzają, bo tu jest użyta forma Czasownika perfekt, dokonanego. Że Bóg dał. Że Bóg dał, czyli to już jest, Bóg na tym kontroluje, że Bóg dał to wszystko już jest. To Bóg dał, Bóg stworzył, Bóg dał to. Coż tłumaczymy to na język polski, że Bóg daje. Bo ciężko to tłumaczyć język heberski, jest perfekt, imperfekt. dokonany, i dokonane. dokonane. Chociaż czasami to się odwraca i to jest takie bardziej luźne tłumaczenie. I tutaj ten perfekt, czyli powiem byśmy dokonany, tłumaczy się jako niedokonany. I Septuaginta też tłumaczy to jako coś też właśnie jako, jako dokonanego, że Bóg dał. Skarby, wszystko. Nie podkreśla, że daje, właśnie wiadomo, że daje, ale bardziej akcentuje, że dał. Wszystko jest pod kontrolą Pana Boga. I to Pan Bóg wszystko daje, mówi. Taki nie myśli wiele o dniach swego życia gdyż Bóg go utrzymuje w radości serca. Czyli tutaj jest, że dla wszystkich ludzi, dla każdego człowieka mówicie, dla wszystkich Bóg daje. Bóg właśnie daje i to jest autoryzowane przez Boga, że to jest darem Pana Boga. Czyli 6,12, bo to jest, daje właśnie to szczęście, pozwala korzystać z życia, że dał to Pan Bóg wszystko. Wszystkim ludziom. Do tego wszyscy mają dostęp. Tu Kochalet mówi. Chociaż w języku polskim tłumaczony jest, że daje. Ja bym to był raczej za tłumaczeniem, że dał. Bardziej wskazuje na, Pan Bóg właśnie, Bóg autoryzuje to wszystko. Tak jak gdyby podpis, autoryzacja. I gdyż to wszystko daje człowiekowi, wszystkim ludziom mówi właśnie, każdemu człowiekowi, wszystkim ludziom to daje. I to jest, mówi dar Boży, mówi właśnie, to jest taki, że to jest yy, i cieszyć się swoim trudem, to Bożym jest darem. Właśnie 6, 18, koniec. I, i to nie myśli wiele mm, o dniach swego życia, gdyż Bóg go utrzymuje w radości serca. I potem istnieje potem od 6, 1. Jest to przełamanie, właśnie ta kontradykcja. Bo kochelet próbuje teraz przejść, to też będzie tyle język właśnie to będzie czas imperfekt. I dlatego istnieje niedola, którą widziałem pod słońcem, czyli jakaś niedola. Jedna jakaś. Nie to, że jest. Niedola już cały świat. Jak mi ten jeden y, wysłał ksiądz, y, y, bo to było, była, była taka duża, duża kartka. I, yy, i na tej kartce była yy, czarna kropka, nie? I co widzisz? No czarną kropkę, nie? A biała cała kartka jest wokoło, nie? A człowiek patrzy, na tą kropkę się skupia, na tą jedną właśnie niedolę, ten jeden punkt. I tak jest zoomowany, że tylko w tym jednym właśnie ta psychologia człowieka na tą kropkę. I on też to mówi, taką kropkę pokazuje, istnieje jakaś niedola, ta właśnie też kropka. Są, duże dużo jest, może być więcej, ale jest tyle tej białej właśnie piękna co daje Pan Bóg z dał to wszystko. Ale są te, te czarne właśnie kropki, istnieje ta kropka, niedola, którą mówi, widziałem pod słońcem, a która bardzo ciąży człowiekowi. I mówi, użycza Bóg komuś bogactwa i skarbów, Także nie zabraknie mu niczego, czego tylko zapragnie, a tego używać Bóg mu pozwala. Lecz obcy człowiek tego używa, to marność, przykre zajęcie. Czyli tutaj też jest pokazane, że Bóg daje, ale że Bóg tego w tym sensie nie autoryzuje, bo daje. Czy to jest do wzięcia? Ale co człowiek z tym zrobi? To już jest zależne od Niego a tam jest bardziej, że już jest podkreślone właśnie, że dał, że już właśnie jako już autoryzowane jest, że to już jest dane, autoryzowane, a to jest dopiero wyniesione. I co człowiek z tym zrobi? I tutaj właśnie komentatorzy właśnie patrzą w taką, taką ciekawą kontradykcję, którą kochelet używa właśnie. Świat, człowiek i ta, to mi się podoba ta właśnie wizja białej kartki, wszystko jest i ta czarna kropka, tu czy tam właśnie istnieje ta niedola ciąży człowiekowi i człowiek na tym się skupia. I, I to mówi, to właśnie jest wtedy, to mówi, to jest hewel właśnie i przykre mówi, cierpienie właśnie, zajęcie, amal. To co właśnie te, ta czarna kropka. Takie to tylko tutaj chciałem pokazać właśnie ciekawe te zabiegi, które... Które, y, które, są w tej księdze, y, takie nawet właśnie tak gramatycznie, już przetłumaczone tego nie widać, y, nie widać tego, ale widzimy w tym od, y, tu jest od, bo jesteśmy teraz w piątym rozdziale, czyli mówi w piątym rozdziale, tak jak y, tutaj właśnie zamyka to, że, że lepsze jest właśnie dla człowieka właśnie pokazuje, co co jest, chociaż podkreśla, że człowiek nie może się nasycić, człowiek nie może w pełni zaznać radości. To też o tym mówi kochelet, ale lepsze jest właśnie ciesz się też yy, chwilą. Czyli na przykład 5.19. Taki nie myśli wiele o dniach swego życia, gdyż Bóg go utrzymuje w radości serca. Tu widzi na przykład pełni optymizmu, radości, cieszyć się właśnie życiem. I momentem cieszyć się właśnie tym, co jest teraz i potrafić Panu Bogu podziękować, że... I potem... Yy, czy to jest taka też... Yy, mam nadzieję, że nie zamieszałem poprzez wiele słów, ale jest, jest to... Próbuję on jakoś to rozwiązać. I potem przechodzimy do drugiej yy, części. I on tą dług, długą część też rozpoczyna właśnie od słowa TOF że lepsze jest y, dobre imię, e, jeszcze jest sześć, to proszę jeszcze, tu jest, zresztą niektórzy dzielą na siedem prolog, choć to niektórzy, y, tutaj zobaczę jeszcze właśnie, jak oni, y, żeby to podzielić tutaj, to niektórzy proponują tutaj podział od, y, druga część właśnie od sześć, dziesięć, nawet y, trochę wcześniej. 6, 10, 8, 17, aż to jest też, że nie od 7, tylko 6, niektórzy 10 próbują. To, co jest, zostało już dawno nazwane i postanowiono, czym ma być człowiek. To też nie może on z tym się prawować który mocniejszy jest od Niego, bo im więcej przy tym słów, tym większa marność. Cóż przyjdzie z tego człowiekowi, a któż to wie, co w życiu dobre dla człowieka? Według liczby marnych dni życia, które jakby cień przemijają, bo kto oznajmi człowiekowi, co po nim będzie pod słońcem. Niektórzy mówią właśnie, to tutaj się powinien zacząć ta druga część, chociaż jeszcze niektórzy od siódmego zaczynają, czyli on zaczyna tą drugą część. Bym powiedział, że wszystko właśnie jest też nieuchwytne. Nieuchwytne, i potem yy, przechodzi, właśnie do do co jest właśnie lepsze. Bo jeszcze tu, no, chociaż można długo częściej zacząć od bardzo pozytywnie, że lepsze jest. Bo tam będzie cała ta seria: lepsze jest. Wiadomo, no że to kwestia też podziału. Można powiedzieć, że tutaj, 6-10 pokazuje, że. Człowiek nie wie, co jest do końca dobre. I to pasuje, wpisuje się w, w drugą część, która będzie mówiła, co jest dobre. Czyli mm, jak gdyby, jak państwo nie rozumieło właśnie, że tamto pierwsza się kończy. Yy, tutaj jest właśnie, rozpoczyna się od tym, że człowiek nie wie, co jest dobre. I potem ta siedem i mówi lepsze jest dobre imię niż wolne olejki. Lepiej jest iść do domu żałoby niż do domu wesela, bo w tamtym jest koniec każdego człowieka. Lepszy jest smutek niż śmiech, bo na smutnym obliczu serce dobrze wychodzi. Serce męców do żałoby. I tak właśnie dalej, właśnie to jest też takie Lepszy jest koniec mowy niż jej początek. Lepszy jest umysł cierpliwy niż pyszny. Ciężkie te właśnie te, te kontradykcje które są, którą tu rozpoczyna, że wszystko jest nieuchwytne, nieosiągalne, trudno jest określić, zdefinować, czyli znowu on tu rozpoczyna w tej, w tej właśnie, w tej, w tej drugiej części. I, I ta, i tu jest, tu mam tutaj jest jeszcze, tutaj już zaraz, druga część, Wszystko jest od, niektórzy proponują, od 6, 10, nieuchwytne. I to jest najpierw to właśnie ten wstęp 6, 10, 12, czyli przed tym, co mamy tu powiedział, że oczywiście to jest umowne, że on pokazuje, że wszystko jest zwodne, ulotne, przemijające, ale człowiek nie może określić praw, co jest dobre, tak do końca. I potem on po, po tym teologicznym wstępie mówi właśnie, co jest dobre. I potem jest logiczna też taka konkluzja, 7, 13, 14 w tej pierwszej właśnie części i mówi Przypadź się dziełu Bożemu, bo któż naprostować może to, co on skrzy, skrzy, skrzywił. Powód do tego właśnie, co było wcześniej, pamiętamy też to. Gdyż ci się dobrze wiedzie, ciesz się z tego, a bije się źle, w który to rozważ, zarówno jedno, jak i drugie sprawia Bóg. Takiż człowiek nie może dociec niczego zgoła, co po nim będzie. Wszystkie, wszystko widziałem yy, za marnych dni moich, tu sprawiedliwy, który ginie przy swej sprawiedliwości, chociaż tutaj do czternaście kończą. Niczego zgoła, co po nim będzie. Czyli też yy, taka konkluzja teologiczna, w tych kontradykcjach on pokazuje, że, czyli jak komuś się dobrze wiedzie, ciesz się z tego, a się źle, rozważ to, że to wszystko przychodzi od Pana Boga i on nie zna tej odpowiedzi. Także te trudne rzeczy właśnie, że on nie potrafi określić, że to jest dobre. Się wydaje, że to jest dla mnie złe, ale może w oczach Bożych to mnie zbawi, to mnie oczyści, to mnie zaprowadzi do jakiejś właśnie większej relacji z Panem Bogiem, ze światem. I on tutaj też to właśnie pokazuje w drugiej części, w tym rozważaniu, co jest dobre. Ja myślę, że dobre też już czas powoli właśnie zakończyć, bo to już za dużo tych rozważań na dzisiaj, co jest właśnie dobre. Zostawimy do, drugą część na następny raz, już po, po Adwencie, po Bożym Narodzeniu, gdy już to, to dobro doświadczymy właśnie. Teraz ciepło też rodzinne, ten czas Adwentu, też przygotowania i na nowo spojrzymy na drugą część Koheleta z tej perspektywy, co jest dobre dla nas i co jest, ale w oczach Bożych.